To są informacje Polskiego Radia 24. Polski kontyngent wojskowy w Libanie ograniczy liczbę patroli. To potem, jak wojskowy pojazd najechał na minę Pułapkę. Od jutra możemy się spodziewać obniżek cen paliw. Docelowo będziemy płacić mniej o złotówkę i 20 groszy na litrze. Kamil Stoch zakończył sportową karierę. Polak oddał ostatni skok podczas konkursu Pucharu Świata w Planice. Minęła północ. Mirosław Siennicki zaprasza. Polskie patrole w Libanie zostaną ograniczone do czasu wyjaśnienia sprawy wybuchu miny Pułapki, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do zdarzenia doszło podczas patrolu polskiego kontyngentu wojskowego. Ranny został polski żołnierz, odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski tłumaczył, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim żołnierzom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 W życie wszedł pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zakłada on obniżkę akcyzy i podatku VAT na paliwa oraz wprowadza mechanizm ustalania cen maksymalnych. Na stacjach paliw zmiany te mają być widoczne najwcześniej we wtorek.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 Jeżeli nie pojawią się problemy techniczne oraz pogoda będzie sprzyjająca, start nastąpi w czwartek z Florydy, zaraz po północy czasu polskiego. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa z czworgiem astronautów, którzy polecą na orbitę okołoksiężycową. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.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 kosmicznej wielkości kampera Znajdzie się zupełnie nowa i prywatna toaleta kosmiczna. Jako załoga mam ogromne szczęście, że w tym maleńkim statku kosmicznym dysponujemy toaletą z drzwiami, powiedział astronauta Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Jeremy Hansen to jedyne miejsce, do którego możemy się udać w trakcie misji i w którym przez chwilę możemy poczuć się, jakbyśmy byli sami, dodał kanadyjski astronauta. Załoga w kosmosie spędzi 10 dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Konkursem skoków w Słoweńskiej Planicy Kamil Stoch zakończył sportową karierę. Zajął ósme miejsce z drużyną oraz 38. i 30. w konkursach indywidualnych. W całej swojej karierze Kamil Stoch sześć razy brał udział w ikrzyskach olimpijskich, trzykrotnie zdobywając złoty medal, dwukrotnie zdobył Puchar Świata, trzykrotnie zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Sportowca podziwiała cała Polska i do końca kariery mógł liczyć na doping kibiców. To jest bajkowe, że pomimo tego jak ten sezon wygląda, z iloma trudnościami musieliśmy się zmagać, to ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjechali, żeby być ze mną, żeby wesprzeć mnie po prostu w tej ostatniej batalii, nawet nie oczekując, że ja po prostu tutaj będę zwycięski, po prostu żeby być ze mną, żeby dać mi po prostu poczucie, że nie jestem tym wszystkim sam. To, to jest chyba najpiękniejszy moment po prostu w mojej karierze. Kamil Stoch w swoim końcowym sezonie zajął 31 miejsce w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata, zdobywając 180.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 No tak, jakoś z francuskim jestem no, trochę na bakier, ale no blezo kilka takich innych jakoś tak. <śmiech> nie wiem, no, żebyśmy nie zostali poczytani za tych bążurów, prawda? No to bo to bywa niebezpieczne. Zależy od środowiska. No tak, no właśnie, zależy od środowiska. Y to zobowiązuje, żebyśmy tam. Tak, tak. Nie tutaj za bardzo. Redaktorze, pracujemy w tym zawodzie bardzo okay. wiele lat, spotykaliśmy się z różnymi rozmówcami. Wśród polityków oczywiście rozmówcy najróżniejsi, ale ja sobie przypominam te wczesne lata drugiej, trzeciej Rzeczpospolitej, Trzecie. Trzeciej Rzeczpospolitej. Aż taki wiekowy problem, to nie, nie, nie jest. jest. Tak. Gdzie właściwie z każdym politykiem można było porozmawiać i każdy polityk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 na mediach społecznościowych sprzedać swój przekaz. No tak. Dziennikarz już nie jest aż tak niezbędny. No tak, ale zacząłem od tego francuskiego powiedzonka. Bez, znaczy przyczyna jest następująca. No, ostatnio prezydent Karol Nawrocki no, raczył w sposób dość oryginalny, nazwijmy to w ten sposób, odpowiedzieć dziennikarzowi, który zadał bardzo konkretne pytanie. I to chodzi o samo sformułowanie Panie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 prezydent odkrył swoją prawdziwą twarz. No był już w historii świata taki jeden polityk, Ludwik XIV, który raczył powiedzieć le czyli mm -hmm. państwo to państwo. ja, albo to jest czasami mówione, że Francja to ja, czyli mm -hmm. co pan prezydent Nawrocki mówi Polska to ja?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 Prezydenta Nawrockiego, a ja jako wieloletni były członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, już nie jestem od wielu lat. Nie, też nie. Yy, zastanawiam się, dlaczego SDEP, który tak, taka organizacja z tak ogromnymi tradycjami wolności słowa, przyzwoitości, yy, nie odniósł się do tej sprawy w żaden sposób. Na pewno się pan zastanawia? A, no, a to z jakiego takie... powodu pan przestał być członkiem SDEP-u? Już obydwaj wiemy. <laughs> nie nie no, znaczy to bo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 na kolejne spotkanie, kolejną konwencję SIPAK-u, tej, tej, tej międzynarodówki prawicowej, prawicowej powiedzmy, tak? po, po, populistycznej, prawicowej. dla mnie słowo prawica jest trochę bardziej. I pan co, ja jestem prawicowy.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 na sali nie było pra praktycznie z kim gadać. No. Bo no, nie był Steve Bannon rzeczywiście z tych takich y, wielkich postaci tego ruchu. No ale najważniejsze no, nie było Trumpa, nie było Trumpa, nie było Rubio, nie było Wansa, no, nie było w takich ludzi, z którymi tam prezydent mógłby rozmawiać jako prezydent naszego państwa. Był jedynym prezydentem, jedyną głową państwa na sali. No do nie, no był Reza Pachlawi, były, prawda, no, Reza, syn, nie. prawda, byłego... Pach... Nie, nie, nie. Reza Pachlawi jest synem starego Rezy Znaczy, Pachlawi no, Pachlawi ja go... powiedziałem syn no, starego Rezy tak, tak, No ja mówię, ja mówię tak. głowy państwa po prostu. O, tak, syn głowy państwa, były, byłego by, go głowy, by, byłej głowy państwa. O, tak, ja właśnie. nawet nie. On był, w którym roku, to, to było z 50 lat temu przecież,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 Wcale nie no, taki no, A Nie wiem, nie, się sprawdzić ile ma no. ale wiem. stary nie jest. Natomiast nie, nie, <śmiech> a ja jeszcze celowo spytałem no. się o te tak zwane Fleszyki, bo te Fleszyki były nadal interesujące, bo na tej sali no byli, że tak powiem, Amerykanie dojrzali. Tam nie było właściwie widać tych e, Fleszyków. Mm -hmm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 Obronę, czy też likwidację wybranych jednostek, czy oddziałów, czy, czy, czy, czy pojedynczych transporterów wojskowych izraelskich. No i pech chciał, że po prostu nasz, nasz pojazd w trakcie rutynowej misji wjechał na taką minę. To mu, musiała być to klasyczna mina przeciwpiechotna, bo tutaj mamy obrażenia niewielkie z tego, co wiemy, to jest lekkie na, to... na szczęście. A, na szczęście. Oczywiście. Natomiast, no, no cóż mogę powiedzieć,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 no, angażować, ograniczyć się do, do działań, do tego, do czego zostało powołane i określone w traktacie waszyngtońskim, czyli nie pchać się na Ukrainę, e, tylko zajmować się obroną własnego terytorium. No to jak nie mamy prawa, nie powinniśmy jako NATO jeździć z misjami z, e, poza terytorium traktatowym, no to jak określić to, to żądanie. No i trzeci element, to chyba najbardziej istotny. My nie załatwimy żadnego dealu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 w trakcie ataku Iranu na Izrael, przepraszam, Iraku na, na Kowęjt, które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 Więc nie, nie dajmy sobie wmówić jakichś takich opowieści, opowieści archaicznych, że, że jutro przyleci amerykański samolot, wys, wyskoczy z niego wyrzut, wyrzutnia i, i, i rakieta z głowicą jądrową i będziemy mieli, będziemy mieli system ochrony. Mrzonka i paradoks po prostu świadczące o tym, że osoby wypowiadające te słowa nie mają w ogóle pojęcia o czym mówić. A, y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 Trump, bo to już jest który czwarty tydzień, tak? Czy piąty tydzień? To, to piąty, to no, panie profesorze. Piąty tydzień, panie profesorze, i z takim arsenałem amerykańskim, o którym się mówiło, że to jest w ogóle coś niewiarygodnego, że no, przysłowiową czapką nakryją Iran.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 I trzeci element to jest cieśnina Ormuz. Ja przyznam się szczerze, że kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego Amerykanie odpuścili kontrolę cieśniny Ormuz, Zwłaszcza, że cieśnina Ormus jest kontrolowana przez Iran za pomocą.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 operację lądową, co wiąże się z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 Y, może dojść na, do ataku na instalacje wydobywcze, eksportowe, czyli po prostu na, na, na, na, na Iranu, y, ale to będą punktowe operacje desantowe.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 polityczna konieczność, bo nawet po dzisiejszych informacjach na temat przebiegu sławetnego sławet, zjazdu konserwatystów amerykańskich, tam widać, że zniecierpliwienie i zniechęcenie wobec y, polityki Trumpa jest dosyć duże. Ja nie mówię tutaj o demonstracjach y, zwolenników państw, partii demokratycznej, y, y, ale, ale jeżeli w samym ruchu maga zaczyna się dyskusja o tym, czy Trump y, to, jest, y, to jest dobry prezydent, no to będzie musiał podjąć jakąś spektakularną akcję, a ta, a, a ta spektakularna akcja najłatwiejsza będzie na Kubie. No i chyba będzie miał poparcie Marka Rubio, no który jest z pochodzenia kubańczykiem. I chyba więcej wie niż major Herset na temat armii. No, ja powiem tak, Rubi. My, my możemy się podśmiechiwać, jak tak negatywnie wypowiadać o, o, o administracji Donalda Trumpa. Ale Marko Rubio to jest naprawdę wytrawny polityk, człowiek z doświadczeniem politycznym, z dużą wiedzą. I samu się dziwię, że dał się